Cześć, dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. I dzisiaj ponownie duet, który zabierze Was do komiksowego świata powstałego na podstawie gry, czyli witają się dzisiaj z Wami, mówiący te słowa, Sylwester Kozdroj oraz Tomasz Konieczny, Sufit, Ojciec, dyrektor świata gier. Dzień dobry, drogi kolego. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim słuchaczkom, wszystkim słuchaczom. Witamy, witamy. Jak już wspomniałem, dzisiaj ponownie będziemy mówić o tytule, który po prostu narodził się dzięki grze, grze, która zadebiutowała z tego, co zdążyłem wyczytać, bo oczywiście nie grałem w tą grę, tutaj od razu się przyznaję. 22 lutego 2022 roku. Chyba dosłownie na wszystkich możliwych platformach był to debiut z tego, co się zorientowałem. W ogóle zdziwiłem się, przygotowując się do tego podcastu, że autorami tej gry było także te całe studio, które odpowiadało za serię Dark Souls, wspominam o tym dlatego, że u mnie w pracy, gdzie mam nałogowych graczy, oni wszyscy właściwie grają w tego Dark Soulsa i jak wspomniałem, że będziemy sobie rozmawiać o Elden Rings, to oczywiście też się bardzo zainteresowali, bo się okazało, że też są wielkimi fanami, więc oni po prostu czekają na, czekają na ten podcast. A wracając do samych Elden Rings, to też sobie tak poczytałem, że ta gra dosyć dobrze została przyjęta w ogóle przez krytyków i fanów. Podobno zdobywała ona pochwały właśnie za rozbudowany świat i za całą tą mechanikę gry, cokolwiek to dokładnie znaczy. Oraz dość szybko została uznana za jedną z ciekawszych gier. Natomiast tak jak wspomniałem, ja tutaj w tą grę nie grałem i prawdopodobnie nie będę grał w tą grę. Od razu tutaj wyjaśniam. Po prostu nie są to moje klimaty. Ja też bardzo dawno przestałem czytać fantazy. Właściwie bardzo sporadycznie sięgam po ten gatunek i i no właśnie ten Elden Rings to bardzo mi się kojarzy właśnie z taką fantastyką w takim tradycyjnym wydaniu, kiedy mamy po prostu bohatera z questami do zrobienia, ze zdobywaniem kolejnych poziomów, etc. Być może jest to moje mylne przeświadczenie, ale tutaj poproszę ciebie o komentarz jako osoby, która zapewne grała w tą grę i pewnie nadal gra, jeżeli ma okazję. E, tak, tutaj moi drodzy po raz kolejny widzicie mam tutaj bardzo taki klarowny podział, mianowicie Sylwester jest od komiksów, ja jestem od gier, więc zacznijmy od tego Sylwester Elden Ring, liczba pojedyncza. W to ponadzie dobra. Tak. Powiem więcej, nie tylko grałem i bardzo mi się podobało, ale co więcej ukończyłem, co jest, nie jest powiedziałbym rzeczą typową, jeżeli chodzi o ten gatunek gier. Mianowicie to, o czym mówisz, to są tak zwane souls -like czyli bardzo specyficzny rodzaj gier, niezwykle trudnych, wymagających, gdzie właściwie na każdym kroku ponosimy porażkę, która de facto ma nas motywować do tego, żeby podjąć kolejną i kolejną i kolejną próbę. Czy jest to zły gatunek, powiem tak, 30 milionów graczy, zagłosowało swoimi portfelami, bo tyle osób kupiło Elden Ringa. Jest to na pewno spektakularny sukces sprzedażowy. I tak, gra zgarnęło chyba wszystko, co można było zgarnąć w pewnym okresie. Bardzo dobre recenzje, nie tylko krytyków, ale również też ze środowiska graczy. Jest to po prostu dobra gra. Jest to gra, która... Chyba jest najbardziej przystępną grą z serii Souls-like, która na pewno jest łatwiejsza dla nowych graczy, którzy odbili się od poprzednich gier tego studia, czyli From Software. No i też jest niewątpliwie wizualnie dużo bardziej atrakcyjna. Jest przede wszystkim tak utrzymana w cieplejszej stylistyce. Świat jest otwarty, większy. Tak, ja właściwie mogę tak długo, nie będę ukrywał, podobało mi się. Ja się uczepię tego, co wspomniałeś odnośnie trudności tej gry, bo ja rozmawiając ze znajomymi i zaznaczając, że nie grałem w Dark Souls właśnie dlatego, że bałem się tej gry, że podobno tam spotykając jakiegoś bossa, czy właściwie jakiegokolwiek przeciwnika, właściwie nie mamy co liczyć na żadną taryfę ulgową i jak po prostu przegramy, to przegramy i właściwie musimy zaczynać praktycznie od zera. To tutaj znajomi ci bardzo mocno mi odradzali, żebym w ogóle próbował, jeżeli nie grałem wcześniej w te gry, bo po prostu się zraża. i gdzieś jak właśnie zaznaczyłem, że będziemy rozmawiać o Elden Ring to oni stwierdzili, że z tą grą spróbuj. Ty mówisz, że ona również ma wymagający poziom, że może wkurzać osoby, które niedobrze jakby radzą sobie z, z takimi grami, mogą się denerwować etc. Natomiast oni stwierdzili, że to jest na pewno kilka leveli niżej, jeżeli chodzi o poziom trudności. No i przede wszystkim zaznaczyli, że będę zachwycał się właśnie tą stroną wizualną, że o ile Dark Souls była jednak taką grą bardzo linearną, kiedy z punktu A dochodziliśmy do punktu B cały czas, to właściwie oni twierdzili, że Elden Ring jest zupełnie inną grą, gdzie faktycznie mamy jakąś fabułę, natomiast duża część gry opiera się na po prostu zdobywaniu kolejnych poziomów, levelowaniu swojego bohatera, wzbogacaniu go w różne tam powiedzmy przymioty, które będą go charakteryzować, ale właściwie jest to taka gra dosyć prosta, że ta fabuła jest tylko takim dodatkiem, natomiast to jest troszeczkę tak jak z Diablo, gdzie zabijamy kolejne potwory, czy przechodzimy kolejne poziomy i właściwie to tyle. Nie wiem, czy oni dobrze tutaj mi sugerowali tej kwestii. Tak, ja, jakby to powiedzieć Wałęsą, jesteś w mylnym błędzie. Znowu. Tak. Ta, ta. Znaczy Diablo jest bardzo prostą, linearną zręcznościówką, gdzie po prostu wchodzimy coraz głębiej w kolejne podziemie, zabijamy wszystko, co się rusza, zgarniamy łupy, doposażamy postać, schodzimy niżej, schodzimy niżej. Są z lajkami jest trochę inaczej. Faktycznie tam nie ma taryfy ulgowej. Tam dosłownie najprostszy przeciwnik, jakiś kościotrup, możecie zabić, jeżeli tylko się zagabisz. Zajdziecie od tyłu, złapiecie w momencie, kiedy jeszcze nie uzupełniłeś zdrowia, jest to, jest to gra, która na pewno nie wybacza błędów. Elden Ring przez swoją dosyć otwartą strukturę jest pod tym względem łatwiejszy, dlatego że on mówi, jeżeli nie udało ci się pokonać tego bossa, tam za pagórkiem jest wielki las, gdzie możesz sobie pokonać wielu słabszych przeciwników, rozbudować postać i wrócić jeszcze raz do tego bossa. Nie udało ci się? Nie ma problemu. Za tamtym wzgórzem jest kolejny boss. Pokonaj go, a później wróć do tego pierwszego. Może ci się uda. I to była tak naprawdę rewolucja w gatunku, dlatego że wcześniejsze gry miały bardzo zamkniętą strukturę. Idziesz ulicą, korytarzem, na końcu jest boss. Jeżeli nie pokonasz tego bossa, nie możesz przejść fabularnie dalej części gry. Po prostu pokonanie bossa jest nie tylko koniecznością, ale też jakby tworzy taki zamknięty korytarz. Tutaj świat był otwarty, byłoby to, no jest to dużo łatwiejsze i... Bo my tak dookoła, natomiast y, bardzo dobrze widać to na przykładzie naszego głównego bohatera odcinka, czyli mangi Elden Ring Droga do Złotego Drzewa, gdzie ta otwarta konstrukcja świata y, gry jest bardzo ładnie przedstawiona w formie przygód naszego głównego bohatera. Więc Sylwestrze, przejdźmy proszę do, do mangi, więc tym razem tak, ja, ja o ile chętnie zazwyczaj mówię o grach, tym razem przejdźmy do mangi i z czym mamy do czynienia? Może faktycznie, zostawmy te gry na, na jakiś inny podcast, na jakąś inną rozmowę. Ta manga, o którym wspominasz tak technicznie przechodząc właśnie do tego tematu, została wydana w ogóle w grudniu, przepraszam, we wrześniu 2020. 2022 roku, więc w ogóle to jest chyba pierwszy przypadek, jak rozmawiamy o ty tego typu komiksach, czy też mangach, jak w tym wypadku, która to manga ukazała się dopiero po tym, jak już gra miała swój debiut i właściwie chyba została wydana po prostu z uwagi na sukces gry, ta, który który po prostu chcieli podciągnąć twórcy uniwersum i zaczęli po prostu kuć żelazo póki gorące i dość szybko udało się wydać tę mangę. Za scenariusz historii, jak i rysunki odpowiadał pan Nikichi Tobita. Tak mi się wydaje, że to się wymawia. Nie znam aktualnie autora, niczego nie czytałem. Zerknąłem przed podcastem na Gildię, czy być może jakiś tytuł miałem w ręce, zupełnym oczywiście przypadkiem, bo mang też z reguły nie czytam, ale, ale nie. Być może jacyś właśnie jakiś hardkorowy fan mangi zna go lepiej, ale mi po prostu z mangami też nie po drodze, więc po prostu dla mnie to jest facet, totalna zagadka. On coś, coś innego poza tą serią tworzył? Kojarzysz w ogóle to nazwisko? Absolutnie go nie nie kojarzę, natomiast szybki research pokazał mi dwie rzeczy. Polski internet milczy na temat tego rysownika. Idąc głębiej udało mi się dostać pewne bardzo szczątkowe informacje, więc po pierwsze albo jest to osoba, która bardzo ceni sobie prywatność, co też tłumaczy, dlaczego nie ma jego zdjęć w internecie, więc tutaj już od razu złośliwie dopowiem, nie mamy pewności, czy to w ogóle jest mężczyzna. Tak założyliśmy, że to jest, to jest mężczyzna, nie wiemy. Może to jest pseudonim artystyczny. Ma na swoim koncie kilka, kilka tytułów. Uczciwie powiem, o jednym słyszałem, reszta była dla mnie całkowitą nowością. Jest to na pewno ktoś, kto nie jest debiutującym na, na rynku komiksowym japońskim. Ja myślę, że też sam fakt, że ta manga powstała zaraz krótko po premierze gry, na pewno ona musiała dostać przyzwolenie ze strony wydawnictwa, które przygotowało grę. Więc na pewno ten tytuł spotkał się z akceptacją zespołu marketingowego twórców jak to wygląda w, w Japonii, trudno mi powiedzieć. Przypuszczam, że tak jak w Europie czy w tym rynku amerykańskim, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. To jednak trochę inna kultura od naszej. Początki mangi to było pierwsze elektroniczne wydanie, to też warto zaznaczyć. Więc to trochę wygląda jak, nie chcę powiedzieć fanfic, ale ewidentnie widać tu bardzo dużą fascynację samym światem gry. Um, tą wizualnością tej gry, która myślę, że świetnie została oddana na kadrach tej mangi. Autor, no autor chyba lubi grać. <gry> Na pewno lubi tłumaczyć dokładnie jak, jakie są zasady gry, bo czytając tą mangę to miałem wrażenie, że owszem, przygoda za przygodą nas goni, ale bardzo dużo miejsca, zwłaszcza na samym początku, pewnie to miał być jakiś rodzaj wprowadzenia, ale bardzo dużo miejsca tam zajmuje autorowi tłumaczenie zasad, w jaki sposób gra przebiega, na czym będzie polegało zadanie bohatera, co ma do zrobienia, etc. Natomiast jeszcze wracając do samych wydań, ta manga w Polsce um, ukazała się po raz pierwszy w czerwcu 2024 roku. Jak sobie teraz spojrzałem, to aktualnie doczekaliśmy chyba się już siódmego tomu tej, tej historii, więc... Um, no, niesamowite tempo wydawania wydawałoby się tych kolejnych tomów, bo to raptem jest rok czasu, siedem albumów to chyba jest zawrotne tempo, przynajmniej jak na komiksy, no może manga szybciej tutaj wychodzi, ale tutaj też ciebie od razu zapytam właściwie o co chodzi z tym tytułem, bo w Polsce właśnie cykl startuje tak, tak, powiedziałbym szybko. No i właściwie z miejsca dostaję kolejne tomy. Domyślam się, że Elden Ring może wzbudzać jakieś zainteresowanie wśród graczy, wśród mangowców. No ale dalej no, wydaje się, że to jest fenomen, jeżeli chodzi o, nie wiem, być może tylko polski rynek, ale też nie wydaje mi się. No bo naprawdę ja przeczytałem ten tom i delikatnie mówiąc ja tutaj zupełnie nie czuję, nie będę zachwalał tego tomu, bo ja nie czuję w ogóle tej ekscytacji z poznawania tego świata. Właściwie nie wiem, co tutaj mogłoby zagrać, żeby, żeby ta fabuła jakoś przekonała tak szybko tych czytelników, żeby oni sięgali po kolejne tomy. Ja myślę, że tutaj dotknąłeś bardzo ważnej kwestii. Dla kogo jest ten produkt? Sam się nad tym bardzo mocno zastanawiałem. Jako osoba, która spędziła myślę, że ponad 60 godzin w grze. 60 godzin grałeś w tą grę? To jest ona aż tak ten? Tak, to, to nawet mało, jak na tego typu produkcję. Podkreślę, skończyłem. Ja bardzo dobrze jej tam czułem. To znaczy, mimo, że od momentu, kiedy zagrałem w grę, minęło już kilka lat, bo grałem w 22 roku, ja rozpoznałem niemal intuicyjnie. Większość tych scenarii postaci, które się pojawiają, nawiązań, ja się tam poczułem bardzo dobrze. Dla mnie to też... Konwencja, na którą zdecydował się autor, bo to też zacznijmy od tego, to nie jest zwykła, taka heroiczna opowieść fantazy. to jest slapstickowa komedia, bo pomimo tego, że w warstwie wizualnej ten komiks właściwie nie operuje tym, co ja myślę, wiele osób potrafi odrzucić od, od mangi, jeżeli chodzi o tą stylistykę, to znaczy pewne takie łamanie konwencji, do której my jesteśmy tutaj przynajmniej w Europie przyzwyczajeni. Tak? Przechodzenie do tych momentów, kiedy jakieś tam wielkie łeski pojawiają się nad, nad postacią, czy jakieś karykaturalne twarze w momencie, kiedy chwilę przedtem mieliśmy jakąś dramatyczną scenę. Tu tego nie ma, przynajmniej nie w takim karykaturalnym nadmiarze, jest to bardzo, powiedziałbym, realistyczna kreska w tym sensie, no ile uniwersum fantazy może być realistyczne. Natomiast jeżeli chodzi o pewną konwencję, fabułę, dialogi, to jest, to jest po prostu slapstickowa komedia. Myślę, że to też bardzo fajnie oddaje w pewien taki ironiczny sposób to, jak się czujesz, kiedy obcujesz z grołu. Mianowicie gry tego typu od dewelopera From Software, one tym się cechują, że zaczynasz grę i ty właściwie nic nie wiesz. Bardzo rzadko wiesz, jak się nazywa twój bohater, co ty tutaj robisz, dlaczego znalazłeś się w tym świecie, jaki jest twój cel. I tak naprawdę przez wielogodzinną grę, ty przez takie drobne kawałeczki budujesz sobie swoje wyobrażenie na temat tego świata, nikt Cię nie prowadzi za rękę. Właściwie nikt z Tobą nie, nie wchodzi w interakcję. Tam, tam zasadniczo nie ma dłuższych rozmów. Jeżeli czegoś się dowiadujemy o świecie, to albo przez jakieś krótkie teksty, które gdzieś się pojawiają, czy nawet oglądając jakieś przedmioty, znajdujesz hełm i zaczynasz czytać, że tam jest jakaś inskrypcja, która trochę wyjaśnia Ci pewne rzeczy, a wielokrotnie po prostu stawia dużo więcej pytań na temat tego świata. I w samej tej mamce myślę, że to też jest fajnie oddane wielkie zagubienie głównego bohatera i o ile on jest zagubiony, bo świat jest niezrozumiały, on też jest przedstawiony jako po prostu, no mówiąc wprost, niezbyt inteligentna osoba, która się po prostu gubi w tym, co ma robić i dlaczego, dlaczego ktoś od niego cokolwiek chce. Dla osoby, która wgrała w grę, Myślę, że to doskonale oddaje ten klimat, który tobie towarzyszy, ten nastrój jako graczowi, że po prostu nie wiesz, co ty tutaj robisz, chętnie się dowiesz, ale te zagubienie jest, jest bardzo silną emocją. Czy osoby, które nie grały w grę, bo od tego zaczęliśmy, odnajdą się w tym komiksie? No cóż, ja wiem, że to jest przykład taki anegdotyczny, to znaczy twoja opinia ale jestem szalenie ciekaw, czy więcej osób, które nie grało w grę, miało pełną satysfakcję z aktury. Z drugiej strony patrzę na rynku polskim faktycznie, bardzo szybko wyszło, na polskim rynku jest chyba pięć tomów dostępnych, w błyskawicznym tempie, no, też uczciwie powiedzmy, wydawnictwa nie robią tego charytatywnie, jeżeli się produkt sprzedaje, wychodzą kolejne części, nie sądzę żeby rynek mangowy różnił się od normalnego rynku księgarskiego czy komiksarskiego jeżeli by się pierwszy, drugi tom nie sprzedał dobrze, kolejne tomy po prostu nie pojawiły się widać, ktoś to kupuje jest zainteresowanie na rynku czy są to sami gracze to jest bardzo dobre pytanie. Moi drodzy, Jak za każdym razem zachęcam, sekcja komentarzy jest wasza. Powiedzcie mi proszę, jeżeli czytaliście Elden Ring, Drogę do Złotego Drzewa, czy graliście? A może chcielibyście zagrać? Z jakichś powodów nie graliście i w pewien sposób lektura tego, tej mangi wam kompensuje brak dostępu do gry? Jest to dla mnie bardzo ciekawe. Dobra, to może spróbuję się odnieść do tych wszystkich wątków, które poruszyłeś, bo było ich tak dużo, że troszeczkę zaczęło mi się gubić w pewnym momencie. Przede wszystkim co do tej slapstickałości, do tego jeszcze wrócę za moment, bo ja akurat z tym miałem problem. Natomiast to, o czym wspomniałeś, że wchodząc do tego świata gry, czy to właśnie stricte do gry, czy to właśnie do świata mangi prezentującą, prezentującego tą grę, człowiek właściwie nie wie, z czym będzie miał do czynienia. I te zagubienie bohatera głównego, które jest widoczne dosłownie już na pierwszych kadrach, dostaj, no, przenosi się na czytelnika, bo ja czytając y Tą mangę miałem faktycznie tak przez 30-40 stron poczucie, że czytam jakiś taki przewodnik, który ma za zadanie poustawiać w mojej głowie pionki, że ta postać będzie odpowiadała za to, że mamy głównego bohatera, który będzie się zajmował tym i tym. Ale nie, nie było mi zaprezentowane tak, jakby całe tło. Nie było wyjaśnione dlaczego on to robi. On po prostu tam się znalazł i musi wykonać ten quest. I ja osobiście no, czułem lekkie zagubienie, nie grając w tą grę główną do końca nie wiedziałem, jakie będzie przede mną zadanie. Może tak, to zagubienie nie spowodowało, że mi ten komiks od razu się nie spodobał, bo ja naprawdę nie potrzebuję w takich historiach jakiegoś takiego poczucia wielkiej misji, powiedzmy, jak to było u Tolkiena czy, czy Jordana na przykład, kiedy ten świat zewnętrzny, po którym poruszali się bohaterowie, był bardzo rozbudowany i bardzo historia tego świata była mocno wyeksponowana. Ja, jak doskonale pamiętasz, na studiach zdarzało mi się grać w gry typu online, gdzie, które polegały po prostu na tym, że walczyło się z kolejnymi potworami, levelowało postać i właściwie do tego cała gra się sprowadzała, więc byłem po prostu... Um... Zafascynu znaczy Może nie zafascynowany, ale zaciekawiony, czy ta historia będzie bardziej rozbudowana, natomiast też z drugiej strony właśnie byłem zdezorientowany, bo tak naprawdę nie wiedziałem o czym ona będzie, bo tak naprawdę mamy bohatera, chyba bohatera z naszego świata, który przenosi się, jak dobrze zrozumiałem, do jakiejś krain pomiędzy pewnie jakiś inny wymiar, tak sobie to wyobrażam. Mamy właśnie tego bohatera, który nazywa się Zamateo, co jest znowu wytłumaczone jako jest, że to jest to pochodna nazwy z Matowieńcy. Ja zupełnie też nie zostało nam to wytłumaczone, kim oni są, przynajmniej ja tego gdzieś tam nie wyłapałem. Mamy szereg postaci wspierających właśnie naszego bohatera, które odpowiadają za różne chyba mechanizmy gry, na przykład jedna z postaci pomaga mu zdobywać doświadczenie pojawiają się jakieś, nie wiem, zwierzęta, które pomagają mu się przenosić z miejsca na miejsce, no i mamy właśnie tą jego drogę do, że też misję właśnie do tego tytułowego Złotego Drzewa, gdzie ma wykonać jakieś tam zadanie, ale czytając to i czytając tą instrukcję, bo naprawdę dla mnie przez pierwszych kilkadziesiąt stron, to była taka instrukcja. Ja czytałem to jako wyjaśnienie właściwie dopiero co, co bohater będzie miał robić i miałem problem z takim zwizualizowaniem sobie w głowie, do czego to wszystko będzie, będzie prowadziło, a wydawało mi się, że ja grając właśnie w te gry, o których ci wspominałem, nie będę miał z tym problemu, więc odpowiadając troszeczkę być może na twoje pytanie, czy ten komiks jest czytelny dla osób, które nie grały w grę, no wydaje mi się, że jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności z taką grą, z taką fabułą, to może czuć się lekko zdezorientowany. Wyobrażam sobie, że moja Ola sięga po taką mangę no i pewnie odbiłaby się od niej, zupełnie nie rozumiejąc, co czyta. Biorąc pod uwagę, że tam padają właśnie jakieś, oprócz tego, że dziwne nazwy, to jeszcze ta cała mechanika to jest bardzo, bardzo dziwna, więc wydaje mi się, że, że jednak ten komiks nie jest skierowany do innego odbiorcy niż do fanów gry i wydaje mi się, że oni głównie sięgają po tą grę, no chyba, że ktoś ty wspomniałeś przed podcastem, że bardzo mocno w górę idzie popularność mang prezentujących bohaterów gier, tak, przenoszących, wywodzących się ze świata gier. Wiesz lepiej na ten temat, to zdecydowanie, no ale no nie wiem, czy osoba po stronach, która nie grała w taką grę, no byłaby w stanie w ogóle wyłapać o co chodzi w tej historii zaprezentowanej w manza. To jest bardzo dobre pytanie. To znaczy, jak słucham Ciebie, no to od razu pierwsze, co przychodzi mi do głowy, że faktycznie tutaj mamy taki dysonans. Gra wideo jest niezwykle angażującym medium. Jak już trzymasz ten pad w ręku, czy klawiaturę i myszkę w zależności na czym grasz, Jesteś po prostu przede wszystkim zainwestowany w to, co się dzieje na ekranie. Nawet jeżeli nie rozumiesz fabuły, to, to wciąga ciebie mechanika. Chcesz dojść gdzieś, uciec przed kimś. Jakby angażuje ciebie to, co dzieje się na ekranie. Niekoniecznie myślisz, na ile to ma sens, czy jaki jest w ogóle storyline tego świata. To, to jest jakby coś co czasami dzieje się trochę obok. Na sekundę ci przerwę, ale ja właśnie w grach i Jeszcze jestem w stanie hmm, chyba bardzo mocno się zaangażować, kiedy hmm, no jest jakaś fabuła i nawet jeżeli ona wymaga ode mnie niszczenia kolejnych potworów, no to gdzieś to mnie na tyle angażuje, że hmm, jestem w stanie poświęcić powiedzmy godzinę, dwie, trzy, tak, żeby naprawdę wkręcić się w ten świat. Właśnie chociażby tak jak kiedyś grałem w ten mu online. Natomiast no, tutaj zupełnie tego nie czułem. Zastanawiam się, czy ta prezentacja tego świata na samym początku miała jakoś przekonać mnie do tego tego, że ta gra będzie właśnie mm, taka bardzo klastowa, że to miało być takie jeden od jednego jeden do jednego przełożenie z gry no tutaj moim zdaniem zupełnie to nie wyszło no nie wiem byłeś naprawdę zainteresowany tym, że kolejna przeszkoda pojawia się przed naszym bohaterem. To Nie było większej fabuły oprócz tego, że on musiał kolejnych, kolejnych złoli łupać. To fakt. Jak o tym myślę, to faktycznie to jest trochę taki wielki chaos. Jesteśmy konfrontowani z wielką liczbą miejsc, postaci, które się pojawiają na naszej drodze, jeżeli zaczynamy grać. znaczy, jeżeli znasz grę, to faktycznie rozpoznajesz postacie, z którymi spotyka się nasz bohater. I to, to są faktycznie takie bardzo y, przyjemne odwołania i też y, one są bardzo precyzyjne. To jest tak, że y, tam, tam naprawdę bardzo to się zgadza ze światem przedstawionym gry, nawet, nawet wizualnie. Więc y, to jest... Y, Taki, to nawet nie jest mrugnięcie okiem, to jest po prostu ktoś się szarpie i mówi: Patrz, patrz, to jest to, co gra, znamy, znamy w gry, to było w tym momencie. I e, wielokrotnie e, jest to przyjemne dla Ciebie, chociaż e, czasami widać, że tutaj ktoś, e, znaczy autor, popuścił wodze fantazji, bo, e, bo na przykład pojawiają się pewne postaci, których na przykład na tym etapie nie mamy możliwości jeszcze spotkać ale jest to jakieś tam przyjemne podprowadzenie pewnego wątku, tak jak na przykład pojawia się rycerz o głowie wilka, który jest postacią, którą spotkamy dopiero na późniejszym etapie rozgrywki, natomiast on tutaj zostaje nam przedstawiony bardzo szybko. Jest to całkiem sympatyczne, jeżeli znasz grę. Jeżeli nie znasz gry, tak, to jest, to jest bardzo dobre pytanie. Czy jako osoba niewtajemniczona w świat, rozumiesz, co się dzieje. To jest zawsze takie, też moje pytanie, ja myślę, że mi to bardzo źle, ale ja myślę, że tutaj trochę przemawia przez nas nasz rocznik, czyli PESEL, dlatego, że myślę, że jak miałem lat naście, to sam fakt, że wydałem pieniądze na jakiś produkt, czy to komiks, czy to książkę, to nawet jeżeli nie zrozumiałem, no to trochę nie miałem wyboru, to jednak zainwestuję trochę więcej tego czasu. Wiecie jak to jest? Wtedy miało się bardzo dużo czasu, miało się mało pieniędzy. Ja myślę, że niewiele się zmieniło w, te w, te w tej relacji dzisiaj, dzisiaj również, tak, że młodzi ludzie mają przede wszystkim czas, nie mają pieniędzy. W związku z tym, jak już kupiłem tą mangę, to będę ją czytał, aż wyciągnie z niej coś, coś ciekawego. Wątpię, żeby... Ten, znaczy mam nadzieję, że nie rzucają tego w kąt. Więc, więc może jest tak, że po prostu wiesz, w pewien sposób tutaj przemawia przez ciebie trochę takie, nie wiem, przyzwyczajenie czytelnicze. Znaczy, nie. Znaczy... Y nie, może nie, nie wydaje mi się, żeby to aż tak, żeby tu Pesel jakiś odgrywał specjalnie wielką rolę, no bo umówmy się, ja czytam dużo komiksów, powiedziałbym, dużo gorszych być może fabularnie i dużo prostszych, schematycznych, szablonowych, więc, więc naprawdę jakby ktoś, nie wiem, sięgnął po Marvela z lat 60 to tam historie z Iron Manem naprawdę są kropka w kropkę, właściwie identyczne, zmienia się tylko przeciwnik, więc ta schematyczność mi nie przeszkadzała w tej mandze. Co ciekawe, tutaj wspomniałeś jedną rzecz, bo z tego co opowiadasz, ta manga, te kolejne tomy, no tak to wygląda, one będą prezentowały po prostu dalszą część gry, jak nasz bohater będzie się stawał coraz silniejszy, że to nie będzie chyba tak, że, nie wiem, to są kolejne właśnie że tak będzie wyglądało, tak, że zakładam, że tam w piątym tomie spotkamy jakiegoś tam bos'a i on cały czas będzie się rozrastał, ten nasz bohater, tak, zdobyło wię wię doświadczenie większe, że to jest kropka w kropkę przeniesienie tej fabuły z gry. A i tutaj cię zaskoczę, dlatego, że jestem po lekturze już kolejnych tomów i wcale tak nie jest. To znaczy... Y to co jest, mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, o ile, to jest tak, wyraźnie trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś zaakceptuje tą slapstickową konwencję, to jest to bardzo fajne, powiedziałbym pomysłowe, to w jaki sposób nasz bohater porusza się po tych kamieniach milowych gry, to znaczy tych kolejnych bossach. W tym pierwszym tomie bardzo, bardzo ciekawie jest to pokazane, kiedy nasz bohater spotyka pierwszego bos'a, który jest też no, pierwszym, pierwszym silnym przeciwnikiem, z którym my się konfrontujemy w grze. I tam dochodzi do walki, po czym ten bos mówi... Jesteś tak cienki, że nie będę z tobą walczył. Masz tutaj mapę, masz tutaj płaszcz, tutaj są wskazówki, to tamto, siamto nasz bohater reaguje zupełnie jak bohater z świata rzeczywistego, tylko tutaj jest takie zburzenie tej czwartej ściany on mówi, o w końcu tutorial, dowiem się na czym to polega i ten główny przeciwnik mówi: pokonaj ty, dostaniesz tysiąc runów, będziesz mógł levelować, zrobić to, tamto, siamto. Jest to fantastyczne, to znaczy gdyby jakikolwiek przeciwnik w grze komputerowej stanął przed tobą i powiedział, jesteś za słaby, ale wiesz co, masz tutaj ten miecz plus 15, masz ten pancerz, wróć do mnie, jak będziesz silniejszy, bo na razie ta gra jest, ta walka byłaby bardzo nie fair, to by było super. To znaczy, ja byłbym zachwycony takim rozwiązaniem. Czasami są gry, które, które coś takiego robią, nie jest, to, nie jest to powszechnie spotykane rozwiązanie. Dla mnie było bardzo ciekawe. I w kolejnym tomie na przykład jest kolejny wielki boss, w którym również nasz główny bohater toczy pojedynek, ale bynajmniej nie jest to starcie fizyczne. Oni biorą udział w zupełnie czymś innym, gdzie nasz bohater pokonuje przeciwnika, zyskuje nagrodę którą normalnie mógłby dostać, ja tutaj przepraszam, tak staram się bezspoilerowo, bardzo fajnie łamie to konwencję. Pod tym względem widać te mrugnięcia okiem i nasz bohater z części na część wcale nie robi się coraz silniejszy, nie robi się sprawniejszy. To nie jest taka typowa podróż od zera do bohatera. Myślę, że gdyby tak było, ta manga nie byłaby tak zabawna, bo mielibyśmy po prostu taką sztampę, Zaczynamy jako golas, kończymy jako facet w broi plus 15 i, i, i na tym to polega. Znaczy, tak wygląda większość dróg, którą przybywa nasza postać w grach komputerowych. Tak? To jest OK. Mhm. Wiesz co, zatrzymam się na moment jeszcze odnośnie tej konwencji, bo, bo zapomnę, co chcę powiedzieć zupełnie a propos tego pesel bo ja oczywiście rozumiem, że Elden Ring idzie w stronę fantazy, że mamy wielką krainę, mamy tą magię, mamy te questy, mamy tych herosów, etc. Natomiast z drugiej strony no, troszeczkę mi się to gryzie właśnie z tą stroną powiedzmy slapstikową, tą komedyjną, bo jak sięgam po fantazy. Bardzo rzadko, no ale jak mi się zdarza, to zawsze mi te fantazy wydawało się pisane na poważnie, powiedzmy tak w cudzysłowie na poważnie, gdzie mamy wielką historię do przejścia, mamy poważne rzeczy do wykonania, zło jest odwieczne, straszne. Mówię tutaj o takim fantazy właśnie w stylu Tolkiena czy Jordana i ja takie fantazy kupuję. Natomiast w przypadku Elden Ring mam problem, bo dla mnie ta czasami ta historia była... Czymś takim jakby śmieszkowaniem z konwencji fantazy, gdzie mamy bohatera, właśnie troszeczkę takiego przygłupiego na samym początku, który w niesamowity sposób jara się tymi punktami doświadczenia, który skacze tam z radości, wygłupia się, dodatkowo on jest strasznie przerysowany w tej swojej właśnie głupkowatości, a w dodatku często to, to co wspomniałeś, te postacie burzą czwartą ścianę, gdzie no troszeczkę um, mm -hmm stawia to pod znakiem zapytania, przynajmniej dla mnie, ta powaga misji bohatera. Ja wiem, że to jest coś może coś oryginalnego i troszeczkę właśnie takiego no, niespotykanego na co dzień. Coś, co być może wyróżnia tą mangę i tą historię na tle innych bardzo podobnych historii. No ale dla mnie to po prostu było nie do przełknięcia. Ja miałem problem z samą grą ze zrozumieniem mechaniki tego, tego świata, w którym porusza się nasz bohater. A tu jeszcze dostawałem po po prostu takie bardzo, bardzo dziwne wtręty, zupełnie mi nie pasujące do fantazy. Oprócz tego one były ubarwiane jakimiś takimi onomatopejami w, w stylu, nie wiem, przypakowanko czy, czy wypinka, i ja po prostu widząc takie wykrzykniki, kiedy on się wypina, ten, ten, ten swój tyłek po prostu i, i taki wielki napis, jak to zobaczyłem, to jest, no myślę, nie, tak? No, nie mogę traktować tego bohatera zupełnie poważnie. Umówmy się, ja nie mam problemu z z slapstickiem Wony Guta przeczytałem kilka powieści i jestem zachwycony jak on prezentował ten świat, natomiast on prezentował świat rzeczywisty, tak więc tu też inaczej to odbierałem, tutaj natomiast mamy fantazy, a z kolei ten mój PESEL powoduje, że ja odbieram je bardzo na poważnie. A propos jeszcze tłumaczeń, bo ty mówisz że on zwraca się bardzo często w sposób bezpośredni, ale te tłumaczenia same w sobie są zabawne, bo w pewnym momencie rozmawiając z kimś tam wypowiada się po prostu yy, mówiąc na przykład, nie wiem kpisz czy o drogę pytasz, tak? <śmiech> Więc jest tłumaczenie tak po prostu proste, które po raz kolejny no, wybijało mnie z rytmu i wydaje mi się, że gdyby tego nie było, gdybym miał szansę poczuć, że ta historia jest właśnie taka poważna, że jest dziejowa, a jej bohater rzeczywiście musi zrobić coś ważnego, bo inaczej zadzieje się coś bardzo złego, to ja nie miałbym aż tak dużego problemu z tą magą. No niestety jest zupełnie inaczej. Wiesz co, jak słucham ciebie, tak zastanawiam się nad rzeczami, których nawet w głowie nie miałem podczas lektury i myślę, że to jest bardzo fajne. E, nie chciałbym, żebyśmy tutaj budowali takie e, kontrasty. To mi się nie podoba, mi się podoba i na odwrót. I ja myślę, że... Znaczy były momenty, że mi się podobały też, tak? Ale no nie, po nie, prostu nie. No, pewne momenty to z kolei z drugiej strony mnie wybijały zupełnie. Ja zbytko. myślę, że... E, tak, ja oczywiście oceniam to jako osoba, która zna grę. Myślę sobie, że gdybym czytał mangę, gdzie jest dosłownie odtworzona ta droga, którą ja przeszedłem jako gracz. To znaczy poszczególne te pierwsze etapy y, gry i ja widzę jak bohater walczy, pokonuje kolejnych przeciwników, wzmacnia się, to ewentualnie mógłbym tylko skomentować, że a dlaczego gra wojownikiem? Wiadomo, że powinno grać astrologiem, bo klasy magiczne mają łatwiej. Sorry, jeżeli ktoś teraz tego słucha i rozumie o czym mówię, tak, to, to jest właśnie to, bardzo specyficzne podejście do, do, do niektórych gier z gatunku South like Natomiast ja nie wiem, czy bym się przy tym dobrze bawił. To znaczy, nie chciałbym czytać mangi, gdzie właściwie widzę, że ktoś przedstawił na rysunkach dokładnie to, co ja zrobiłem na ekranie mojego telewizora. W ten sposób byłoby to dla mnie po prostu nudne. Tak jakby znam fabułę, wiem co teraz zrobi. Aha, okej, okay, teraz to, teraz ten boss. No to jest ciekawie przedstawiony, wygląda jak w grze, dobra. Następny, bo a nie, ja poszedłem inną ścieżką. Może wrócę do tego fabularnie, a nie, ominął tą ścieżkę. Wiecie, to, to trochę jak oglądać taki filmik na YouTubie, że ktoś inny gra. A ty po prostu siedzisz i jesteś tylko skazany na, na, na te wybory podejmowane przez, przez gracza, którego, którego właśnie śledzisz. Nie czułbym aż tak dużej satysfakcji, nie byłoby dla mnie żadnego zaskoczenia. Tu jest naprawdę bardzo dużo i e, ja czuję przyjemność z lektury e, mangi, gdzie widzę, że autor nie tylko bardzo dobrze e, zna świat gry, ale też chyba dobrze się bawi go opisując. Tam jest mnóstwo takich e, detali, które naprawdę trzeba było spędzić godzinę, żeby, żeby je odnaleźć, albo e, jakichś ukrytych mechanik, czy, czy, czy jakichś tam obiektów, które wcale nie są oczywiste. E, ja myślę, że w pewien sposób, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale jest to trochę takie dziecko miłości, e, do list miłosny do, do, do pewnej gry, E, dziecko miłości to bardzo źle zabrzmiało. E, jest to list miłosny do, do, do pewnej gry i e, pod tym względem ja, ja myślę, że e, to mnie kupuje, tak? Świe to, jest, to jest fajne, dla mnie to jest fajne. Ty mówisz z perspektywy fana. Ty łapiesz, widzisz te wątki, te, te motywy i w dodatku oprócz tego, że zachwyca Ciebie, w jaki sposób scenarzysta przeniósł to na papier, no to dodatkowo bawisz się tym, w jaki sposób on to zmodyfikował, tak wrzucając chociażby coś śmiesznego, a czego podejrzewam w samej grze nie uświadczymy. Ja, żeby to też nie, nie zabrzmiało jakoś tak dziwnie, że, takie podziałem mi się zupełnie nie podobało. Mi się nie podobały pewne momenty, które powodowały, że ta fantazja dla mnie troszeczkę się rozmywało. No i nie podobało mi się to, że ja w ogóle nie rozumiem, o, o czym czytam. Przynajmniej do połowy nie rozumiałem. Chociaż ogólne, powiedzmy, pojęcie, jak to mechanika będzie wyglądała, miałem. Tak się jeszcze zastanawiam odnośnie samej mangi, bo no ja bardzo mało tej mangi czytam i być może, jak ktoś się, sięgnął po ten tytuł, a czytam mangi, to być może dla niego całe to takie śmieszkowanie to jest zupełnie coś typowego dla tego rodzaju komiksu. Na mnie to po prostu nie działa, po prostu rzadko mam z tym styczność. Całkiem też możliwe, że wkurzała mnie Wybacz, to powiem, ale kolejność przewracania stron. Wiem, że to może głupie, ale naprawdę miałem z tym problem, że nieporęcznie mi się czytało i cały czas gdzieś miałem problem z tymi kartkami i się gubiłem, bo, bo rzadko to, rzadko czytam w ten sposób i dobra, tak jak mówię, przyznaję, że nie jestem fanem mangi, choć niektóre wchodzą mi tytuły całkiem dobre, jak chociażby Moriarty czy Czarodziejka z Księżyca, o której tutaj wcześniej wspominaliśmy poza kanałem. No i pewnie tak sobie myślę, że pewnie znowu wszystko zależy od gatunku, bo o ile powiedzmy tutaj się akurat tak złożyło, że raz, że to jest manga, raz, że to jest manga na podstawie gry, w którą nie grałem, dwa, że jest to fantazy, a do fantazy, no już bardzo długo nie wracałem, ale tak sobie myślę, czy jakbym dostał powiedzmy jakąś mangę typowo horrorową, która by prezentowała może nie świat gry, ale po prostu opowiadała jakąś historię grozy, to być może całkiem inaczej bym odbierał tą historię, więc być może to gatunek tak spowodował, że tak dosyć niefajnie będę wspominał ten tytuł i pewnie po kolejne tomy nie sięgnę. Może nie dlatego, że nie chciałbym sięgnąć, ale być może ale po prostu no, nie wszystko mogę kupować, <śmiech> więc tutaj ten problem z finansami no, czytać coś jakby na siłę co, co się nie podoba już na samym początku to troszeczkę nie mój styl żeby tak jak mówię, jednak nie było, nie skreślam y, mang z naszej listy, więc być może jakby w kolejnych, y, y, w kolejnych podcastach y, będziemy rozmawiać o mandze, która jest powiedzmy, nie wiem, ma coś wspólnego z horrorem. Zawsze też możemy wrócić do, czy też zacząć Assassin's Creed, jakbyś Ci pasowało. Mm, nie, aczkolwiek jest <laughs> też manga Assassin's Creed. Właściwie to są tradycyjne takie europejskie komiksy, jest też manga, to chyba tak jak z giznymi Wojnami. Te wielkie franczyzy właściwie już są wszędzie. Nie? Moi drodzy, Assassin's Creed to jest... To, nie, to, to, to jakby... <grafy> to się nie stanie. <grafy> znaczy ja pod ostatnim odcinkiem, kiedy rozmawialiśmy o Trauma tym pojawiło się tam kilka podpowiedzi ze strony słuchaczy, więc może coś z tego zestawu znajdziemy. Zobaczymy. Chyba Bogusia wspomniała o Tom Rider, jeżeli dobrze kojarzę. Może może coś w tym kierunku. Zobaczymy. Kończymy na dzisiaj? E, tutaj, drodzy słuchacze, słuchaczki, widzicie, w jaki sposób płodnie Sylwek zrejterował z omawiania Od razu widzicie, po pierwsze, nie podobała mu się, bo jej nie zrozumiał. Zarzut o PESEL jest tutaj z mojej strony nie, nietrafny, dlatego, że tutaj, uwaga, tajemnica prywatna. Sylwek de facto jest ode mnie nawet młodszy prawie rok. Chociaż rocznikowo jesteśmy z tego samego roku, ale on jest urodzony w Sylwestra, jestem urodzony na początku stycznia, więc z nami jest de facto niemal rok różnicy, a jednak a jednak Marudzi, a jednak Marudzi Natomiast, tak, to, to, to jest chyba coś, co zauważyliśmy już, umawiając się na ten odcinek, ja powiedziałem, tak, będziemy mówić o tym, dlaczego mi się podobało, a tobie nie. Trochę tak wyszło. Jestem szalenie ciekaw w tym momencie, jaka była recepcja tego ze strony osób, które nie grały. Więc, jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, ktoś dotrwał tak daleko i ktoś w ogóle decyduje się spędzić godzinę z nami, dajcie proszę znać, czy graliście w grę, jeżeli czyta komiks, a może inaczej, jeżeli graliście w grę, czy sięgniecie po komiks mangę, przepraszam, bo to ja wiem, że dla niektórych to jest ważne rozdzielenie. Tak, możemy kończyć z wesołą konkluzją, że następnym razem na pewno nie będzie to odcinek o żadnej mandze. Następnym razem sięgniemy po tradycyjny komiks. Myślę, się coś takiego... Bardziej, bardziej takiego z pogranicza regularnych produktów, które pojawiają się na, na retro może od trochę, trochę młodszej metryce niż 60-70 lat, bo no, wtedy po prostu gier komputerowych nie robili. <grystanie> no, zobaczymy, zobaczymy, co to wyjdzie. Dobra, Tomaszu. Wielkie dzięki za dzisiejszą rozmowę i wam oczywiście, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dziękujemy za to, że jesteście z nami. Tak jak wspomniał Tomek, dajcie znać w komentarzach, jakie jest, jest wasze podejście do fantazy, do mang i do fantazy w mangach. Może macie takie same jak moje, więc sobie przybijemy wirtualną piątkę, może też Tomasz z wami się troszeczkę pokłóci, będzie ciekawie. Tak czy inaczej, bardzo dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished. are we do now? What we do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it